obozowisku panowała cisza. Adam i Ewa nie poruszali się, zerkali tylko na siebie wilkiem, oboje obrażeni. Tylko Nikola kiwała się i raz po raz zerkała na zegarek. Minęła już godzina, oświadczyła wyrywając kolegów ze stuporu. Ona nie wróci. Nie żyje jak Krystian. Nie mów tak, krzyknął Adam. Nie wróci, zobaczycie. Czekamy, na pewno zaraz przyjdzie. Nie wróci, upierała się Nikola. Nie zauważyliście? Już dawno przestaliśmy słyszeć, jak nawołuje Patryka. Jego głosu też nie słychać. Przecież musiał być niedaleko. Adam stropił się. Nikola miała rację. Nie chciał tego głośno przyznać, ale naprawdę miała rację. To nie są żarty, prawda? Wyszeptała cichutko Ewa. Czy ty możesz przestać? Wydarł się na nią. Skuliła się i objęła kolana ramionami. — Idziemy! — podjął decyzję Adam. — Gdzie? — zapytała Ewa. — Na szlak, na policję, cholera, gdziekolwiek, byle nie siedzieć tutaj! — wykrzyknął. Złapał plecak i narzucił go na ramiona. W ręku zważył GPS. Ekran zabłysnął niebieskawo. — Idziemy! — rozkazał. Nikola posłusznie wstała, nawet nie szukała swojego plecaka. Zamierzała iść tak jak stała, Ewa podniosła się niepewnie. Wzięła swoje rzeczy. — A... a oni? — wyjąkała. — Co z Patrykiem, Sandrą i Krystianem? — Muszą sobie poradzić sami, póki nie wrócimy tutaj ze strażnikiem leśnym. — odparł chłopak twardo. — Na pewno dadzą sobie radę. — Nie żyją! — wtrąciła Nikola. — Zamknij się. Nic im nie jest. Zgubili się w lesie. Nie będziemy ich szukać, bo też się zgubimy. Niech zajmą się tym profesjonaliści Adam przekonywał bardziej siebie niż koleżanki Tak, właśnie tak zrobimy, a teraz idziemy Drugą ręką złapał rączkę lampy kempingowej Ewa zrozumiała, że musi iść z nim, bo inaczej zostanie sama w ciemnościach Nie potrzebowała większej zachęty Ruszyli gęsiego przez las, zostawiając za sobą namiot i rzeczy przyjaciół Ewa miała dreszcze Targały całym jej ciałem, nie zimna, ponieważ nie było aż tak chłodno tylko z emocji i wyczerpania. Czuła się źle z tym, że zostawiają towarzysze samych w lesie, ale jednocześnie zgadzała się z Adamem. Nie powinni sami ich szukać, bo tylko mogą się zgubić. Nie powinni byli też puszczać Sandry samej. Był środek nocy. Granatowe niebo przysłoniły chmury. W powietrzu unosiła się wilgoć. Falujące włosy Adama zaczęły skręcać się w sprężynki. Chłopak parł uparcie do przodu, nie oglądając się na dziewczyny. Wbijał spojrzenie tylko w przenośny GPS i w ściółkę pod nogami. Nikola nie narzekała na narzucone tempo, mimo że szła na bosaka. Nie czuła bólu, była otępiała. Dźwięki docierały do niej przytłumione. Miała wrażenie, jakby nie znajdowała się w swoim ciele, tylko gdzieś obok. Gdy zaczęła się nad tym zastanawiać, było jej już wszystko jedno. Szła, bo kazali jej iść. Gdyby kazali jej się zatrzymać, to po prostu by stanęła. Pomóżcie mi... Leśne, nocne dźwięki przerwało wołanie Krystiana. Nie wiem, gdzie jestem, zgubiłem się. Pochód zatrzymał się. Adam stanął tak nagle, że Nikola wpadła mu na plecy. Krystian? Odkrzyknął. Tu jestem, gdzie wy jesteście? Krystian nie żyje, powiedziała Ewa. Miała złe przeczucia. Uważała, że powinni jak najszybciej oddalić się od tego głosu. To nie on woła. Przecież go słyszymy warknął Adam. Patryka też słyszeliśmy, odparła Ewa, a jakoś nie wrócił z Sandrą. Idźmy dalej, nie oglądajmy się. Bo co, diabły nas złapią? Zirytował się chłopak. W oczach Adama pojawiły się łzy. Całkiem się rozkleił. Żałował całym sobą, że dał się namówić przyjaciołom na ten biwak. Jego silna wola i potrzeba natychmiastowej ucieczki z puszczy topniały gwałtownie. Krystian był jego najlepszym przyjacielem, już raz go zostawił, uciekając w popłochu z obozu. Adam nie był pewien, czy ma w sobie tyle sił, by zostawić go po raz drugi, zwłaszcza teraz, gdy słyszał jego głos. Nikola widziała martwego Krystiana, przypomniała Ewa. Adam uniósł wyżej lampę, by oświetliła ich twarze. Nikola jest w histerii, spójrz na nią. Odwrócili się do dziewczyny, która szeptała coś do siebie i delikatnie kiwała się w przód i w tył. — Nie wiem, co widziała, ale nie jestem pewien, czy można jej wierzyć — kontynuował Adam. — A co, jeśli to są diabły? — wyszeptała Ewa. — Ja nie chcę tu umrzeć. — Adam zaśmiał się gorzko. — Nie umrzesz — powiedział. — Jeśli jesteśmy właśnie w jakimś pojebanym horrorze, to kto jak kto, ale ty na pewno nie umrzesz. — Spojrzała na niego zdziwiona. — Jesteś final girl, czysta dziewica, co to nie pije alkoholu — prychnął z pogardą — jeśli to jakieś pierwotne leśne zło, w co szczerze mówiąc wątpię, to zabije wszystkich, tylko nie ciebie. My mamy grzechy na sumieniu. Uciekajmy, proszę, nie szukajmy Krystiana. Jakby na przekór jej słowom głos zaginionego chłopaka odezwał się gdzieś całkiem niedaleko. Adam, to wy? Widzę was! W jego głosie słychać było radość. Adam wyszczerzył zęby do Ewy. Poczuł ulgę. Nie musiał nigdzie iść, nie musiał zbaczać z drogi, którą wyznaczył im na GPS-ie. Krystian zaraz do nich dołączy i razem uciekną z tego cholernego lasu, a już jutro będą się z tego wszystkiego śmiać. To na pewno jedno wielkie nieporozumienie. A krew na bluzce Nikoli Pewnie głupia się skaleczyła i nawet tego nie zauważyła. Nikt nie zauważył. — Krystian, tutaj widzisz światło? Zamachał lampą. Jak na zawołanie ciepły blask zadrżał. — Nie machaj nią! — krzyknęła przerażona Ewa, bo jeszcze zgaśnie. Chciał jej coś odwarknąć, ale sam też się przestraszył, że mogliby nagle zostać w całkowitej ciemności. Krystian, idziesz do nas? Idę. Adam wytężył wzrok. Widzicie go? Zapytał z napięciem. Nikola nie odpowiedziała. Chyba nawet nie zarejestrowała faktu, że się zatrzymali. Ewa dotknęła delikatnie ramienia zastygłej koleżanki, ale ta nawet nie drgnęła. Nadal szeptała coś niezrozumiałego pod nosem. — Ja nie widzę — powiedziała Ewa. — Chyba coś słyszę — ucieszył się Adam. Faktycznie, coraz głośniej było słychać szelest rozgarnianych liści. Ktoś szedł w ich stronę. — Krystian, chłopie, jak dobrze, że się znalazłeś, bo ja już... — zaczął Adam, ale nagle urwał. — Co się... — wyjąkała Ewa. — Jej także nie dane było skończyć — Powolne dźwięki przedzierania się przez poszycie gwałtownie przyspieszyły. Ktoś biegł jak szalony prosto na nich. Na dodatek w ciemności rozbłysły dwa czerwone punkty. Nikola zaczęła krzyczeć, ukucnęła i nakryła głowę rękami. Skamieniały Adam nic nie zdążył zrobić. Patrywał się jak oni miały w wielkiego, białego jelenia, który biegł prosto na niego. — Idę! — wesoły głos wydostał się z pyska zwierzęcia. Ewa nawet nie zdążyła mrugnąć. Jeleń staranował Adama, nadziewając go na swoje olbrzymie poroże. Uniósł jego ciało do góry i pognał w las. Lampa upadła na ziemię i zamigotała. Światło przygasło. Ewa nie myślała, zareagowała instynktownie. Rzuciła się do upuszczonego GPS-u, chwyciła go i pobiegła przed siebie. Lampę i Nicole zostawiła. Biegła najszybciej jak mogła w otaczających ją ciemnościach. Co kilka chwil zerkała na wyświetlacz GPS, by sprawdzić, czy kieruje się w dobrą stronę. Nawet nie liczyła, ile razy upadła na kolana lub twarz. Czuła strumyczki krwi płynące ze skaleczeń. Nic nie było ważne. Musiała uciekać. Usłyszała wrzask Nikoli, który jak nagle się rozpoczął, tak równie szybko zamilkł. Zmusiła obolałe ciało do jeszcze szybszego biegu przez puszczę Zdawała sobie sprawę z tego, że robi bardzo dużo hałasu I pewnie naprowadzi tym na siebie potwora Ale bała się, że ukrycie się w krzakach nic jej nie da Przed Leleniem nie było ucieczki Był demonem pochodzącym z tej puszczy Ulubieńcem świętokrzyskich diabłów, a być może nawet jednym z nich Wiedziała, że musi uciekać dla słowiańskiego złośliwego demona nie było ważne, że jest dziewicą, że nie pije alkoholu, że stara się być dobra. To przecież nie był plan filmowy amerykańskiego slashera. Niebo nad puszczą zaczęło się przejaśniać. Zbliżał się szary świt. Ewa dyszała, coraz trudniej było jej złapać oddech. Nie wiedziała, jak długo już biegnie, ale zdawało jej się, że robi to bez końca. Zrzuciła plecak i zostawiła go gdzieś w krzakach. Tak biegło się łatwiej. Wyświetlacz małego urządzenia pokazywał, że znajduje się już blisko skraju lasu. Teren coraz bardziej opadał, mapa nie kłamała. Po policzkach zaczęły ciec jej strumienie łez. Już zaraz wydostanie się na jakieś okoliczne pole lub łąkę. Przecież Leleń nie będzie jej gonił poza puszczą. Już jest blisko. Ewa! Potknęła się o własne nogi i upadła ciężko w liści. GPS wypadł jej z ręki i zakopał się w ściółce. Niebieski ekran zgasł. Zaczęła gorączkowo macać dookoła siebie. Nie mógł przecież polecieć aż tak daleko. Ewa, Ewa, Ewa. Głos był rozbawiony. Myślałaś, że uciekniesz. Wymacała nieduże urządzenie i zacisnęła na nim palce. Dopiero wtedy odważyła się spojrzeć przed siebie. Demona cechowało brutalne piękno. Śnieżnobiała sierść splamiona była świeżą krwią. Z ogromnego poroża zwieszały się krwawe strzępy. Nawet złote racice były zabrudzone, czerwone oczy zalśniły głodem. Leleń święty, wyszeptała. Zaśmiał się chrapliwie. Och, na pewno nie święty. Zachichotał złośliwie i ruszył w jej stronę. Martyna Raduchowska, iskra niebieska. Dobrosława dotarła na rdzawy staw, zanim jeszcze w prześwicie między drzewami błysnął pierwszy promyk słońca. Nie odważyła się podążyć dalej wąską ścieżką, która już po paru krokach niknęła w blaknących ciemnościach oraz gąszczu wodnych traw. Po nocnej ulewie grunt był grząski, o wiele bardziej zdradliwy niż zwykle. Kobieta przystanęła więc na bagnistym brzegu. Wsłuchana w rechot żab, szelest liści i senne szepty trzcin, Czekała, aż zrobi się widniej. Niebo nad lasem jaśniało zwolna, chłonąc ciepło brzasku i rumiane barwy ognia, lecz tutaj w dole wciąż panowała zimna, wilgotna szarość. Ziemia nakryła się gęstym oparem niby pierzyną, jak gdyby próbowała odegnać nikłe światło jutrzenki i złapać jeszcze odrobinę snu. Pasma popielatej mgły snuły się od niechcenia tuż przy powierzchni jeziora. Rosa drżała na pajęczynach, sznurami siwych pereł. Bure brzozy przeglądały się w lustrze wody, stalowo-srebrnym od odbitych w nim chmur i muskały tafle długimi witkami, niczym płaczące wieżby. Blady, pozbawiony kolorów świt, wydawał się wręcz przeźroczysty. Widmowo nierealny, ulotny jak dym. Miał w sobie coś czarownego i złowrogiego zarazem. Obietnice białego dnia, a także groźbę czarnej nocy, bez końca. Mrok nadal walczył z jasnością, Sen nie chciał ustąpić jawie. Wynik pojedynku był z góry przesądzony, lecz obrzasku i tak nie sposób było oprzeć się wrażeniu, że ciemność lada moment na powrót zgęstnieje, na niebie zaś zamiast słońca znowu wzejdzie księżyc. Dopiero kiedy tarcza Dać Boga wyjrzała wreszcie z zabukowych koron, zalewając zachodni brzeg rdzawego stawu strumieniem płynnego złota, Dobrosława wkroczyła w ochronny pierścień brzus. Zdjęła z pleców wiklinowy kosz, postawiła go na mchu, przykucnęła obok i zajrzała do środka. Po chwili wahania uniosła plet. Patrzyła ze smutkiem na bladą twarzyczkę okoloną czarnymi kędziorami, na spieszchnięte usta, zmętniałe oczy. A potem, bardziej z przyzwyczajenia niż troski, przeniosła wzrok na drobną pierś, żeby sprawdzić, czy dziecko oddycha. Oddychało. Głęboko, miarowo, jak zwykle. Może usnęło? Może spod opuszczonych powiek obserwowało kołysane wiatrem szuwary? Dobrosława nie była pewna. Urodziła Skierkę prawie dwa lata temu, ale wciąż niewiele o niej wiedziała. Albo co gorsza, od pierwszej chwili wiedziała już wszystko. Tak niewiele tego było. Tak czy owak, nawet jeżeli Skierka w ogóle zauważyła, że przyszła na świat, to nijak nie dawała tego po sobie poznać. Nieruchoma, cichutka, obojętna na los swój oraz matki całej wsi i reszty świata. Przypominała laleczkę z gałganów, którą Dobrosława zamotała dla niej, gdy tylko zaczęła podejrzewać, że nosi pod sercem nowe życie. — Życie! — mruknęła z goryczą kobieta, starając się wypatrzeć choćby najmniejszy płomyczek w pustych źrenicach dziecka. — Śnięta ryba ma go w sobie więcej niż ty, córuś. Odgarnęła ciemne kędziory z czoła skierki. Z wymuszoną czułością pogładziła ją po policzku, szybko cofnęła rękę, bo do tych zimnej, nieprzyjemnie śliskiej skóry, jak zawsze przyprawił ją odreszcz. Zupełnie jakby głaskała twarz topielca. Ledwo przyszło do niej takie skojarzenie, niemal poczuła bijącą od dziewczynki słodkawą woń wodorostów. — To tylko zapach jeziora — perswadowała sobie w duchu, nie po raz pierwszy. — Tutaj tak — przytaknął wredny głos w jej głowie. — Ale w domu? — Tam już dawno wszystko na wskroś prześmierdło — przekonywała się dalej. Całe obejście latami nasiąkało rybią krwią. Chaty prawie nie widać spod sieci, więcierzy i podbieraków. To i nie ma się czemu dziwować. Ale jest. Przecież czułaś coś podobnego jedynie raz w życiu. Na samo wspomnienie Dobrosława aż skurczyła się w sobie. Nie. Przenigdy nie zapomnisz tego smrodu. Przestań, proszę. Nigdy. Przenigdy nie pomylisz go z żadnym innym. Milcz do pioruna. Dobrze wiesz, że tak śmierdzi tylko wyjęty z wody trup. — Zawrzyj gębę! — wrzasnęła Dobrosława, aż echo poniosło się po jeziorze. — Zawrzyj! — Żyj, żyj, żyj, żyj! I zaraz do niej wróciło, odbiwszy się od ciemnej ściany drzew. — Żyj, żyj, żyj, żej żej. Może to Dobrochoczy, opiekuńczy demon puszczy, a może auki, leśne chochliki odkrzykiwały się kobiecie raz po raz z drugiego brzegu, uderzając w najczulszą strunę jej serca. — Dobrosława zastanawiała się, czy celowo przekręciły rzucone w gniewie słowo, czy może źle dosłyszawszy, przedrzeźniały ją tylko bez żadnych przymówek. W każdym razie to, co usłyszała od duchu w lasu, więcej mówiło o niej niż o nich. A mianowicie, że pogrążona w rozpaczy, bardziej przypominała upiora niż człowieka z krwi i kości i była gotowa na wiele, byle tylko ponownie zacząć żyć. W przypływie niedorzecznej nadziei kobieta spojrzała na córkę, lecz ani podniesiony głos matki, ani rozkazujące wołanie echa nie zrobiły na małej wrażenia. Nie wywołały żadnej reakcji. Chwilę później Skierka nawet nie zamrugała, kiedy na powiece usiadła jej wielka, błękitno-zielona ważka. — To pewnikiem przeze mnie — pomyślała Dobrosława, odpędzając owada dłonią. — Ona jest taka, jakby jej nie było — bo z żalu nie umiała jej kochać. — To moja wina, córuś? — spytała na głos. — Powiedz, proszę. Dziewczynka nie powiedziała nic. Siedziała w koszu z główką opadniętą bezwładnie na ramię i ślepym spojrzeniem zatopionym w jeziorze. — Oj, Radku, Radku! — westchnęła Dobrosława w stronę wody. — To za tobą jej tak tęskno, że nic jeno leży bez ducha, bez czucia, bez ruchu jak kamień. Tyle czasu wypatruje cię na darmo w welesowej krainie, że sama tonie za życia w jego martwych wodach. Bardzo chciała wierzyć w to, co mówi. Wtedy być może łatwiej byłoby jej zrozumieć, dlaczego. Czemu jednej i tej samej nocy, najkrótszej w całym roku, kiedy cała wieś świętowała hucznie triumf światła nad ciemnością, Dobrosława została niby matką, niby dziecka oraz wdową. Jednak tą już nie na pozór, a naprawdę. Czemu w radosny czas zaślubin ognia i wody dwóch życiodajnych żywiołów, których oczyszczające moce miały odtąd chronić ludzi od wszelkiego złego aż do zimowego przesilenia, woda odebrała dobrosławie ukochanego mężczyznę. Ogień zaś nie zaproszył w nowonarodzonym dziecku choćby iskry życia. Matka bez dziecka, żona bez męża, skierka bez iskry. Dlaczego? Pytała o to wioskowego żercę tyle razy, że na jej widok już z daleka bezradnie rozkładał ręce, kręcił głową i czmychał między chaty. Pytała starą szeptuchę, choć ta zastrzegła od samego progu, że chorobę zamówi, urok odczyni, lecz w sprawy zmarłych mieszać się nie zamierza. Pytała znachorkę z sąsiedniej osady oraz kapłana z książęcego grodu po drugiej stronie siwego potoku. Pytała pustelnika, który spędzał lato w samotni na szczycie Mroźnego Wierchu, a także wiedźmę z lasu na północ od jeziora Pytała wędrownych bajarzy, bo oni zawsze widzieli i słyszeli więcej niż zwykli zjadacze chleba Pytała nawet bacę, owczarza czarownika, ale podobnie jak pozostali wiedzący, on także nie miał dla niej żadnych odpowiedzi Taka dola, mówili tylko jednym głosem, ale Dobrosławie to nie wystarczało Musiał istnieć jakiś powód, jakiś większy sens Ona zaś uparła się, że go odnajdzie to dlatego rozpaczliwie pragnęła uwierzyć we wszystko, co szeptała Dora do Miła, którego ulotną obecność czuła pośród mgieł, i lekroć zachodziła na rdzawy staw. Ale chociaż od tamtej strasznej nocy miała dziwną pewność, że śmierć ukochanego łączyła z narodzinami dziecka jakaś pogmatwana nić przeznaczenia, to jednak, gdy stała teraz na brzegu jeziora, nie wierzyła w ani jedno swoje słowo. Nie rozumiała, dlaczego straciła oboje, dlaczego w taki sposób. I nie potrafiła wybaczyć. Mężowi, że umarł? Córce, że żyła tylko na niby, utknąwszy gdzieś między jawią a nawią. A sobie, że okazała się tak żałośnie słaba i pozwoliła, aby śmierć Radomiła zmieniła jej życie w korowód pustych nocy, a narodziny Skierki w pasmo pustych dni. Dobrosława westchnęła z głębi piersi. Pokręciła głową, otrząsnęła się szybko z ponurych myśli – Stała z klęczek, otrzepała i zakasała spódnicę, wtykając dolny brzeg zaskórzany pasek na biodrach. Poprawiła przewieszoną przez ramię rybacką torbę, po czym zdecydowanym krokiem ruszyła ścieżką w stronę jeziora. Ani razu nie obejrzała się na dziecko. Kiedy wyławiała z wody ostatnią wierszę, poranne słońce dopiero zaczynało ogrzewać świat – Zmarznięty na kamień i przemoczony do ostatniego źdźbła po gradowej burzy, która poprzedniej nocy szalała nad doliną. Mgła gęstsza i bielsza od mleka topniała teraz w ciepłym blasku niby śnieg na wiosnę. Rosa ulatywała z bukowych koron bladymi obłokami pary, jak gdyby drzewa wzdychały z ulgą, czując na liściach kojący dotyk niebiańskiego ognia. I tak oto dzień po raz kolejny wygrał z nocą, Świetliste dobro pokonało zło przyczajone w mroku, aż do zachodu słońca las znów był bezpieczny. Dla wszystkich z wyjątkiem dobrosławy. Kobieta nie ufała bowiem ochronnej mocy płomieni, ani tych na ziemi, ani tych na niebie, odkąd w ową pamiętną kupalnockę nie zdołały ocalić niczego, co kochała. Przestała też lękać się ciemności oraz martwej wody, bo cóż gorszego mogłyby jej zrobić ponad to, co już uczyniły. Co rano wymykała się z chaty na długo przed pierwszym brzaskiem, kiedy cała wieś jeszcze mocno spała, a pochodnie wokół palisady dawno już pogasły. I w drodze na rdzawy staw, choć świadoma niebezpieczeństw, nie bała się wcale. Przeciwnie, z brawurą, na którą stać wyłącznie tych, co nie mają już wiele do stracenia, każdą taką samotną wędrówką przez ciemny las rzucała losowi wyzwanie. A gdy zastawiała w jeziorze samołapki i sieci, Pragnęła wyłowić z niego nie ryby, tylko prawdę, nawet tę najgorszą. — Powiedz mi, co tu zaszło — zaklinała wodę w myślach, ta jednak nieodmiennie milczała jak grób. — Aż do dzisiaj. Czując na sobie wzrok swego falującego odbicia, Dobrosława mocniej szarpnęła za konopny sznur. Upleciona z wikliny pułapka wreszcie zamajaczyła pod powierzchnią jaśniejszą plamą. Ostatnie pociągnięcie za powróz i wiersza wyskoczyła z mętnej, brunatnej toni. Zatańczyła na wodzie niczym wielki pływak. Pogładki dotąd tafli rozbiegły się szybkie, promieniste kręgi. Twarz istoty z głębin zmarszczyła się, rozlała w bezkształtny, rozadrgany cień, a mimo to Dobrosława wciąż miała wrażenie, że ktoś się obserwuje. Nie z brzegu, lecz z wody. Z trudem powstrzymywała się od zerknięcia na jeziorną siostrę, gotową wydrzeć z niej duszę przez oczy i tą samą drogą wtargnąć w puste ciało. Pokusa była silna. W plusku fal oraz szumie trzcin pobrzmiewała bowiem słodka obietnica, że gdy tylko kobieta opadnie na muliste dno, to pielisko zdradzi jej wszystkie swoje sekrety. Może kiedyś? Pomyślała Dobrosława, odpędzając od siebie zdradliwe podszepty. Jeśli nie uda mi się odkryć prawdy w inny sposób. Sprawnie wybrała linę, chwyciła pułapkę, uniosła nad powierzchnię. Woda wyciurkała przez szpary w wiklinie i po samym ciężarze kosza rybaczka poznała, że nici z połowu. Spodziewała się tego. Poprzednie wiersze też znalazła puste, a przynęty nietknięte. I nic dziwnego. Znała okoliczne łowiska oraz zamieszkujące je stworzenia lepiej niż własną kieszeń. Kiedy więc na ziemię przed chałupą spadła pierwsza grudka lodu, Dobrosława od razu wiedziała, że gradobicie skutecznie zniechęci ryby do żerowania Nie ma więc po co iść rankiem nad jezioro A jednak przyszła Ponieważ istnieją znaki na niebie i ziemi, których nikomu nie wolno lekceważyć Nawet takim niewiernym duszom jak ona Poprzedniego wieczora wpełzła pod koce, gdy tylko spostrzegła, że ciemniejące niebo nad lasem przecinają zygzaki białego światła Ani na moment nie zmrużyła oka z głową pod poduszką, duszą na ramieniu i struchlałym sercem nasłuchiwała grzmotów Od dziecka bała się piorunów Nienawidziła ich zaś całym swoim jestestwem Odkąd koszmar najgorszej kupalnocki w jej życiu Zwieńczyła przedziwna nawałnica, która ni stąd, ni zowąd rozpętała się nad wsią I równie nagle skończyła Wtedy, te dwa lata temu, nie padał ni grad ni deszcz za to gromiło i błyskało z każdej strony, coraz głośniej, coraz jaśniej, coraz to bliżej. Jak gdyby wszystkie burze świata gnały po czarnym sklepieniu, przyciągane do ich wioski jakąś niepojętą mocą. W dygoczącej na wietrze rybackiej chacie Dobrosława wrzeszczała do utraty tchu, aż jej krzyki zagłuszyły nawet wściekły warkot niebios. W pewnym momencie pomyślała, że z bólu pobielało jej w oczach. Ale wtedy fala bólu cofnęła się na mgnienie, a ona pojęła, że to noc zrobiła się jaśniejsza od dnia. Ostry, rażący blask wlewał się do izby, niemalże przepalając rybie błony w oknach. A zanim kolejny skurcz natarł na jej łono niczym sztormowy przybój, zagrzmiało tak, jak gdyby niebo pękło na pół. I w tej samej chwili, w której piorun z ogłuszającym łoskotem uderzył w serce jeziora, w sercu Dobrosławy zaległa martwa cisza. Wczorajsza nawałnica, choć na pozór zupełnie inna, pod jednym względem do złudzenia przypominała tę sprzed dwóch lat. Skulona na posłaniu, Dobrosława słuchała płynących ze ryków wściekłego żywiołu i znów miała wrażenie, że jakieś potężne siły ściągają nad wioskę burzowe chmury ze wszystkich krańców nieba. Dygotała ze strachu, czując, jak wzbiera w niej krzyk bólu o wiele gorszego niż porodowy, gdyż nie spodziła go miłość, lecz bezsilna rozpacz. A wtedy jej wzrok padł na skierkę. Mała leżała w kołysce z półotwartymi oczami oraz mutanką wciśniętą jej przez matkę w sztywnych objęciach. Ślepa i głucha na wszystko. Od zawsze nie ma jak ryba. Nieporuszona jak zwykle, czyli niezwykle. Nienaturalnie, nieludzko. Dobrosława wodziła oczami od mutanki do córki. Od laleczki z gałganków do laleczki z drewna. Nim zdążyła pomyśleć, nim pojęła, co czuje, nim przypomniała sobie o strachu, który raptem gdzieś z niej uleciał, kopnięciem odrzuciła koce. Zerwała się z posłania, wypadła przed dom na środek podwórza. Spojrzała w górę, na czarne kłęby płonące zimnym ogniem, targane dzikim wiatrem, drżące od uderzeń perunowego młota. — Dlaczego? — wrzasnęła w niebo, przekrzykując gromy, nie zważając na ostre lodowe drzazgi, które boleśnie cięły skórę. Dlaczego, Perunie? Ty wszystko widzisz i wszystko wiesz. Nawet nocą, gdy Wele przejmuje władzę nad światem, po niebie krążą wierne ci żmije. Gdzie twoje błyski, tam twoje oczy. Gdzie twoje grzmoty, tam twoje uszy. Odpowiedz mi zatem, gromowładny panie, albo spopiel mnie teraz swoim białym ogniem, bo ja nie spocznę, póki się nie dowiem dlaczego. Padła na kolana, szeroko rozkładając ramiona. Dlaczego? Zawyła w niebo głosy, aż zakuło ją w płucach ku jej zdumieniu władca burz odpowiedział. Noc oślepiła ją rozjażoną bielą i w tej samej chwili potężny łoskot rozdarł powietrze między czarną ziemią a ognistym sklepieniem, uderzając gromem gdzieś niedaleko wioski. A potem wszystko zamarło. Dobrosława znała kierunek, z którego zaryczał grzmot. Od razu domyśliła się, że piorun znowu trafił w czarcią wieżbę rosnącą na wyspie pośrodku rdzawego stawu nagle pojęła, co powinna uczynić i na samą myśl o tym poczuła zimny dreszcz. Wieśniacy od pokoleń trzymali się od wierzby z daleka. Żaden rybak nie odważył się choćby dłużej zawiesić oka na drzewie, które nieustannie ściągało na siebie płomienny gniew Peruna. W spalonym pustym pniu ani chybi zalęgło się złe, mawiali. Przed każdym wyruszeniem na połów obwieszali się żelaznymi amuletami, a kiedy ich łodzie mijały wyspę, Rysowali w powietrzu ochronne znaki, po czym prędko odwracali się do niej plecami. Żadne uspokajające tłumaczenia żercy, jakoby zesłany z grom nie przeklinał, lecz błogosławił, zatem miejsc, gdzie uderzył perunowy młot nie należy omijać, a wręcz trzeba darzyć je czcią, jakoś nie trafiały przesądnym do przekonania. Tylko jeden człowiek w całej wsi nigdy nie bał się ani piorunów, ani czarciej wierzby. Radomił. Rodzice, bracia, młoda narzeczona, przyszli teściowie, a nawet sąsiedzi. Wszyscy nieustannie suszyli chłopakowi głowę, żeby podczas połowu nie zbliżał się do wyspy. Ale młody rybak był uparty jak łosoś płynący w górę rzeki, na przekór wodospadom oraz zdradliwym wirom i wszelkie przestrogi puszczał mimo uszu. Dalibyście już spokój. Machał na nich ręką, jakby opędzał się od uciążliwych much. Jakoś się wikliny na kosze zbierać nie boicie – a przecież ta wierzba jest taka sama jak wszystkie. A właśnie, że inna, zaoponowała kiedyś Dobrosława. I w tym sęk. I to nie jeden, uśmiechnął się szelmowsko radomił. Taka jest sękata, że możemy sobie z niej wywróżyć, ile dzieci spłodzimy. Wzięła się pod boki, i hardo zadarła głowę. Toć my jeszcze nawet nie jesteśmy posłowie, przypomniała cierpko. A czyja to wina? Ja pytanie zadałem, to ty się z odpowiedzią ociągasz. O, patrzcie go, jaki zdziwiony nieborak! A która dziewucha marzy o tym, żeby jej mąż dzień w dzień ryzykował bez potrzeby dla głupich zachcianek? Zachcianek? Dobre sobie! Teraz to on się żachnął. Nie zostawię swojego najlepszego łowiska tylko dlatego, żeście sobie jedno z drugim jakieś nawiedzenia upzdurali. To nie są żadne bzdury. Paskudztwo ohydne w tym drzewie się lęgnie, inaczej gromowładny nie próbowałby go co i róż spopielić. Jakby gromowładny chciał to by spopielił już za pierwszym razem, zauważył przytomnie Radomił. Marny z niego byłby władca burz, gdyby nie potrafił puścić z dymem kilku spruchniałych badyli. Nie bluźni. A poza tym... ciągnął chłopak spokojnie, pakując wiersze i podbieraki do dębowej dłubanki. Przecież sam Bożebor mówi, że pioronowiska nie trzeba się bać, bo to uświęcona ziemia. Kto jak kto, ale żerca chyba wie, co gada, nie? To dlaczego nawet wiedźma z lasu nie zbliża się do tej wierzby? Odpowiedziała Dobrosława pytaniem, a w jej głosie zawdzięczała triumfalna nuta. Kto jak kto, ale ona chyba wie, co robi, nie? O, z pewnością. Tyle, że wiedźma jest zła. A co to ma do rzeczy? Skoro złe omija wyspę, to niechybny znak, że to dobre miejsce. W oczach rybaka zaigrały wesołe iskierki. Ciągnie swój do swego, a złe przed dobrym czmycha. Oj, Radku, ratku! Dobrosława z westchnieniem pokręciła głową. Ta słabość do piorunów to cię kiedyś zgubi, zobaczysz. Nie kracz, kruczowłosa, bo ślubu nie doczekam. Ja ci wciąż na szczęście nie dałam odpowiedzi. Odgryzła się i wierz mi, podumam sobie nad nią jeszcze nie raz, nie dwa, bo pomylonemu chłopu nie widzi mi się ślubować. Zaśmiał się wtedy gromko, spychając łódź na jezioro. I ja ciebie kocham do brochna, zawołał i pomachał jej wiosłem na pożegnanie. Na zabój. A potem zaczął śpiewać. I widziano w dzień biały tego obłąkańca, jak bez ponad rzeki porywał do tańca, a tak zgubnie porywać mimo drwin i zniewak, zdoła tylko z odchłanią sprzysiężony śpiewak. Dobrosława ocknęła się ze wspomnień. Wciąż stała po kolana w wodzie z pustą wierszą w ręku. Z torby na ramieniu wyjęła świeżą przynętę i umieściwszy ją w koszu, pozwoliła samołówce opaść z powrotem na dno. Patrzyła w ślad za nią, dopóki wzburzona tafla nie zaczęła się wygładzać A falująca na niej plama formować w ludzką postać Uciekła przed własnym spojrzeniem, prędko unosząc głowę Jakiś czas wpatrywała się na ciemniejący w oddali sierpowy skrawek lądu Z pokrzywioną wierzbą u wklęsłego brzegu Nadszedł czas, pomyślała I dopiero teraz poczuła bijący od wody chłód Obeszła już całe jezioro Sprawdziła wszystkie pułapki, choć z góry wiedziała, że to bezcelowe, bo przez oberwanie chmury nic nie miało prawa się złapać. Ale dłużej nie sposób było tego odwlekać. Otrzymała znak, o który prosiła noc w noc przez ostatnie dwa lata, musiała więc iść za ciosem. Miała przeczucie, graniczące z pewnością, że jeśli teraz zawróci, jezioro nigdy więcej się przed nią nie otworzy. Nigdy nie pozwoli prawdzie wypłynąć na powierzchnię, tylko pogrzebie ją pod mułem na dnie. — Zmusiła do ruchu zdrętwiałe zimna nogi. Dobrnęła do brzegu, z ulgą stanęła w słońcu. Po chwili podążyła ścieżką między sitowiem a tatarakiem, aż dotarła do kręgu brzus, gdzie zostawiła córkę. — Witaj, kruszynko — powiedziała machinalnie, ale nawet nie spojrzała na dziecko. Widok nieobecnych oczu i bezwładnego ciałka zawsze pozbawiał ją siły i odwagi, a teraz bardzo potrzebowała ich obu. Przyklęknęła i założyła kosz na plecy. Poprawiła skórzane pasy na ramionach, po czym ruszyła w tym samym kierunku, w którym oddaliła się stąd przed niespełna godziną. Nie zamierzała jednak po raz kolejny okrążać jeziora. Odbiła w wąską przecinkę biegnącą w stronę wody, ledwie widoczną w wysokich szuwarach. Z każdym krokiem zapadała się coraz głębiej w rozmiękły grunt. Błoto mlaskało w rytmie jej niepewnych kroków. Strzelało mętnymi bańkami spod bosych stóp. Dotarła do zwalonego drzewa, które gniło tu na płyciźnie Odkąd sięgała pamięcią I dalszą drogę pokonała po jego pniu Z trudem łapiąc równowagę na mokrej, śliskiej korze Wreszcie wypatrzyła w zaroślach ciemny zarys pomostu Niemal całkowicie skryty pośród gęstych trzcin Przeskoczyła zwinnie z konaru na deski Zmruszałe drewno stęknęło pod jej ciężarem Ruszyła na koniec pomostu Zerknęła w dół Odetchnęła z ulgą Dębowa dłubanka Radomiła wciąż kołysała się na wodzie przywiązana do porośniętego glonami bala. Dobrosława najpierw umieściła w łodzi kosz z niewzruszoną skierką, potem sama do niej weszła. Dwupióre wiosło znalazła na dnie. Chwilę mocowała się z węzłem na linie, ale po dwóch latach wodzie był oślizgły z wierzchu i twardy jak kamień w środku i nijak nie dało się go rozplątać. Dobyła więc noża z pochewki na biodrze, przecięła sznur, odepchnęła łódź od pomostu a potem z prawą powiosłowała w stronę wyspy nie wiedziała czego właściwie ma tam szukać czy dobrze odczytała znak od nocnej burzy i czy to aby na pewno był w ogóle jakiś znak przecież pioruny nieustannie waliły w to przeklęte drzewo czemu akurat tym razem doszukiwała się w tym jakichś ukrytych znaczeń a może wiedziona zgubną nadzieją sama pchała się w łapy złego które zabiło Radomiła Zastanawiała się nad tym wszystkim przez całą drogę, aż z rozmyślań wyrwał ją przeciągłych robot, z jakim dłubanka zaryła odno. Dobrosława wyskoczyła na brzeg, ignorując kolejny przypływ wątpliwości. Rozejrzała się za czymś, do czego mogłaby przywiązać łódź, a kiedy jej wzrok padł na wierzbę, z wrażenia o mało nie upuściła liny. Nie, nie chodziło o ciemny, rosochaty pień, popękany w tylu miejscach, że każde inne drzewo. Obumarłoby już dawno temu Nie chodziło o zwichrowane gałęzie Które do złudzenia przypominały Sękate palce wiedźmy Złożone do jakiegoś Plugawego czaru Nie chodziło nawet o rozliczne dziuple Bez ohyby zamieszkane przez wodne demony Czy inne welesowe pomioty Ani o piorunowe wzory Wypalone w korze czernią głębszą Niż jezior na toń Zaledwie padł na nią cień Piorunowego drzewa Czas nagle zwolnił Powietrze zgęstniało jak miód. Złote słońce nabrało srebrzysto-szarej barwy, a wszystko wokół rozmyło się w smurzyste popielate cienie. Tylko one pozostały sobą. Kobieta i wierzba. Dwie zielone gałązki wśród dymiących zgliszczy. W pewnym momencie Dobrosława poczuła, jak jakaś niewidzialna siła przyciąga ją lekko, acz zdecydowanie w stronę ciemnej wody. Chce mnie utopić, Pomyślała z przedziwnym spokojem, przekonana, że coś jej się przygląda z mroku spękanego pnia. A może pragnie pokazać mi w jeziorze to, o co prosiłam je tyle razy, albo też zamierza wepchnąć mnie w łapy lustrzanej demonicy? Pomna na przestrogi żercy, że każde odbicie potrafi omamić tego, kto choćby na moment spojrzy mu w oczy? Dobrosława nie poddała się wabiącemu urokowi wody i nie zrobiła ku niej choćby pół kroku. Albo jej się zdawało. Albo wierzba pochyliła się nad nią w niemej groźbie. Rybaczka przełknęła ślinę, odwzajemniając spojrzenie czarnych dziupli oczu. I tak zamarła. Nie wiedzieć, jak długo stała w żmiowisku korzeni, na wprost pokręconego pnia pod niemożliwie zmierzwioną koroną. Z mieszaniną grozy oraz mimowolnego podziwu wodziła oczami od pęknięcia do pęknięcia, od sęku do sęku, od jednej gromowej blizny do drugiej. Wypalone w korze gałęziste wzory przywodziły na myśl zdrewniałe błyskawice, uwięzione w słojach, pioruny zamrożone w nieumarłym drzewie, zimne i czarne, zawieszone na zawsze między ziemią a niebem. Wierzby to zaiste welesowe drzewa, pomyślała Dobrosława, skoro tak chętnie rosną nad martwą wodą i wszędzie tam, gdzie nie chce zakorzenić się nic prócz bagiennych roślin, to muszą mieć błogosławieństwo podziemnego Boga, tej tutaj, mimo że jeszcze krążą w niej odżywcze soki, bliżej do nawi niż do krainy żywych. Wystarczy na nią spojrzeć, toć lada chwila z pluskiem runie w otchłań. Jak gdyby na potwierdzenie tych niewypowiedzianych słów, kawałek zwęglonej kory odpadł od pochylonego nad taflą konaru i cichutko wpadł do jeziora. Parę szybkich kolistych zmarszczek i powierzchnia znów była gładka jak lustro. Chociaż z drugiej strony, dumała dalej Dobrosława, każda wierzba zdaje się nieśmiertelna. Sama z siebie nie umiera nigdy i pieruńsko trudno ją zabić. Choćby ugodzona gromem, zwęglona na wskroś, rozłupana na pół, rośnie sobie dalej, jak gdyby nigdy nic. Wystarczy wetknąć jej uschnięty badyl, byle jak, byle gdzie, byle w ziemię, a ten już po paru dniach puszcza świeże pędy. Nawet miotła z wierzbinowych witek potrafi się zazielenić. Wierzba wykiełkuje i ze spalonego korzenia. To jak z nią w końcu jest? Czy to drzewo śmierci? Czy może jednak życia? A może obu naraz? Może wierzba zapuszcza korzenie między jednym a drugim? Czyżby to była prawda, co mówią i jej dziuple rzeczywiście prowadziły do nawi? Jeśli w którymś z jej słojów tkwi twoja dusza, córeńko, szepnęła Dobrosława, choć Skierka nie mogła jej słyszeć, to ja ją stamtąd uwolnię. Choćbym tu miała wrócić z siekierą Groźba nie zrobiła na drzewie żadnego wrażenia Za to kobieta odzyskała rezon Na tyle, żeby w końcu przypomnieć sobie Jak się przełamuje niechciane czary Pokonując opór stężałego powietrza Dobrosława sięgnęła do pochwy przy boku Dobyła noża, opadła na kolana Po czym wbiła żelazne ostrze w ziemię Aż po rogową rękojeść I nagle... Urok prysł. Czas znów przyspieszył Popłynął zwykłym rytmem Świat odzyskał dawne kolory Powietrze zrzedniało Pozwoliło kobiecie najpierw wstać A potem ruszyć z miejsca Dopiero gdy po raz wtóry okrążając pień Potknęła się o coś i runęła w błoto Pojęła wreszcie co przez cały ten czas Wierzba próbowała jej pokazać Serce Dobrosławy zabiło mocniej Na widok powrozu okręconego wokół korzenia Który wystawał na ziemię niby sękaty palec staruchy od razu rozpoznała zamotany na sznurze węzeł. Zresztą, nawet i bez tej wskazówki, nie byłoby wątpliwości, kto przywiązał tutaj tę linę. Przecież nikt poza radomiłem nie miał śmiałości łowić ryb u brzegów wyspy. Wolno i ostrożnie podeszła do korzenia. Musnęła opuszkami splot zawiązany radomiłową ręką i uczyniła to z taką czcią, jak gdyby dotykała nie liny, a widmowej dłoni męża. Jakby trącała palcami nić jego losu, którą trzecia z rodzanic przecięła przed dwoma laty gdzieś w czarnej głębi jeziora. Po krótkim wahaniu ujęła sznur w drżące dłonie. Pociągnęła lekko. Poczuła opór, nieduży, lecz z pewnością większy niż stawiany przez pustą wierszę. Coś się złapało. Serce Dobrosławy zatrzepotało jak spłoszony wróbel. Bez pośpiechu wybierała sznur, wpatrzona w zanurzony koniec z napięciem, które rosło w niej z każdym ruchem ramion. Gdy tylko pod powierzchnią ujrzała zarys kosza, szarpnęła mocniej. Wiklinowa pułapka w gwałtownym rozbryzgu przebiła tafle jeziora, a Dobrosława z pluskiem wbiegła do wody. Wyłowiła wiersze, niecierpliwie zajrzała do środka. Głośno wypuściła powietrze. Oklapła w jednej chwili. Zwiotczała jak przebity bukłak, z którego w mgnieniu oka wyciekło wszystko co do kropli. — A czego się spodziewałaś? — spytało złośliwie jej odbicie w jeziorze, a ponieważ kobieta sama tego nie wiedziała, postanowiła udawać, że nie słyszy nic poza pluskiem fal. Zawiedziona, zniechęcona i zła, patrzyła na samotną płotkę, która trzepotała się rozpaczliwie na dnie kosza. Minęła chwila, zanim Dobrosława otrząsnęła się z otępienia, po czym sztywnym krokiem wróciła do łodzi. Uniosła smutny wzrok na skierkę, i nie po raz pierwszy pozazdrościła jej tego niezmąconego spokoju. Przykro mi. Mruknęła bardziej do siebie niż do małej. Myślałam, że czegoś się tutaj dowiemy. Skierka ma się rozumieć, nie odpowiedziała. Dobrosława jeszcze raz zajrzała do wierszy. Płotka była tak mała, że nie wystarczyłaby nawet na obiad dla dziecka. Kobieta sięgnęła po rybę i już... już miała wyrzucić ją z powrotem do wody gdy kątem oka dostrzegła jakiś ruch. Zastygła w pół gestu, spojrzała na córkę i znowu na rybę. Płotka wiła się w jej dłoni niczym piskorz, strzelała ogonem jak zbicza, wyginała grzbiec tak mocno, że niemal składała się w pół, raz w jedną, raz w drugą stronę. A Dobrosława uzmysłowiła sobie nagle, że ryba musiała wpłynąć do wierszy podczas nocnego gradobicia, zamiast przyczaić się gdzieś w głębi jeziora, przy cichym, bezpiecznym dnie. Mało prawdopodobne, że złapała się wcześniej, bo więzione dłużej okazy nie były nawet w połowie tak żywotne, jak to młode stworzenie. Na dodatek z całą pewnością nie skusiła jej żadna przynęta, bo przecież ta włożona do wierszy przez Radomiła dawno zgniła do szczętu i wyciekła przez luźne wiklinowe sploty. Kobieta w zamyśleniu potarła czoło. Skoro płotka mimo wszystko wpłynęła do pułapki podobnie jak Radomił, nie bojąc się gromów, to może jednak coś się za tym kryło. Może to nie jest jakaś tam zwyczajna ryba. Może to wiadomość od Peruna, od Welesa albo od nich obu? Od Boga Życia oraz Boga Śmierci, białego i czarnego, których wrogie sobie moce łączyły się w jedno w tym przedziwnym drzewie, co to równie mocno ukochało niebieskie ognie, jak i martwe wody. Dobrosława zrobiła krok w stronę łódki, Wyciągnęła do skierki rękę z walczącą o życie płotką. Mogłaby przysiąc, że parę chwil wcześniej, gdy miała właśnie wypuścić zdobycz do jeziora, dziewczynka poruszyła się gwałtownie, zamachała rączkami, aż cały kosz podskoczył na dnie dół banki. Tym razem jednak dziecko ani drgnęło. Musiało mi się przywidzieć, pomyślała kobieta i z westchnieniem wyciągnęła rękę nad wodę. I już miała pozwolić rybie uciec, lecz w ostatnim momencie znów zacisnęła palce. Kuderlawe ciało Skierki nadal trwało w posągowym bezruchu, za to w oczach, ciemnych i pustych, niczym dwie wyschłe studnie, zamigotała iskra. Jedna, jedyna, samotna gwiazdka płynąca przez czarne niebo tęczówek i odbitą w nich wodę, pojawiała się raz w jednym, a raz w drugim oku. Dobrosława nie wychwyciła momentu, w którym z głośnym pluskiem osunęła się na kolana, o mało nie wypuszczając bezcennej płotki. Skierko, szepnęła przez łzy. Skierciu, skiereczko ty moja, czyli ty jednak jesteś. Nadal gdzieś tam jesteś i czekasz na mnie. Miała ochotę zerwać się na nogi i porwać dziecko w ramiona, jednak wzruszenie odebrało jej władzę nad ciałem. Wypełniło umysł świetlistą lekkością, a nogi płynnym ołowiem. Czekaj, córuś. Nawpół śmiała się, nawpółkała. Czekaj na mnie. — Wytrzymaj jeszcze trochę, Matula, już po ciebie idzie. Trochę potrwało, zanim Dobrosława zaczęła spokojniej oddychać oraz jaśniej myśleć. I dopiero wtedy, gdy powoli dochodząc do siebie mocniej ścisnęła w dłoni szamoczącą się dziko rybę, wyczuła coś pod srebrną łuską. Wyraźny, uciekający spod palców guzek, twardy i obły, większy od żołędzia. Nie zastanawiając się długo, wstała i wybiegła na brzeg, Chwyciła za nóż, który nadal tkwił w ziemi, powstrzymując bagienne uroki. Przypadłszy do głazu u stóp wieżby, jednym pewnym ruchem odcięła płotce łeb, drugim rozpruła srebrzysty brzuch. Tego, co wypadło z ryby i z metalicznym stukotem potoczyło się po kamieniu, pierwszej chwili nie rozpoznała. Rozmiarami przypominało kasztan, kształtem za Całe było oblepione krwią i rybimi flakami, więc o kolorze niewiele dało się powiedzieć, prócz tego, że był ciemny. Nawet gdy już dokładnie opłukała przedmiot w jeziorze, Dobrosława nie była pewna, skąd zna tę niezwykłą rzecz, choć miała silne wrażenie, że gdzieś ją już widziała. I to nieraz. Opalizowała przy każdym ruchu, mieniła się barwami od granatu nocy, przez siną stal gwiazd, aż po szkarłat zmierzchu. Dopiero kiedy oglądając przedmiot z bliska Poczuła jak wyrywa się jej z pomiędzy palców I jednocześnie próbuje przyciągnąć do siebie ostrze noża Który wciąż trzymała w drugiej dłoni Nareszcie ją olśniło Dla pewności znów przyjrzała się znalezisku Tym razem wypatrując pewnego konkretnego szczegółu I rzeczywiście wypatrzyła Maleńki symbol spadającej gwiazdy Odciśnięty w metalu niczym pieczęć w wosku Dobrosława skoczyła na równe nogi. Wsunęła nóż do pochwy, owinęła żelazną kroplę kawałkiem płótna i schowała do sakiewki przy pasie. Nieznacznie skinęła głową czarciej wierzbie, zaglądając w dziuple czarne jak noc oraz tonie jeziora i zdało jej się nawet, że drzewo się odkłoniło, a może to tylko wiatr poruszył bezlistną koroną. Rybaczka wróciła do łodzi. Niecierpliwymi ruchami odwiązała linę. Dłubankę wypchnęła sturzyc na głębszą wodę i z energią, jakiej nie czuła od dawna, wskoczyła na pokład. — Odnajdę cię, Skierko — powiedziała do córki, opadając na ławkę i sięgając po wiosło. — Odnajdę już niedługo, bo teraz wiem już nareszcie, gdzie i kiedy mam szukać. Już na początku roku do rybackiej wioski spłynęła z gór wieść, że Żelazna Klacz, kapłanka ziemi i mówczyni skał, Przybywa do osady rudników miesiąc po letnim przesileniu, gdzie będzie przewodzić obrzędom podczas perunicy. Dobrosława czekała na ten dzień jak na wybawienie. Przyszedł maj, a z majem Rusalia i jeziora oraz stawy zakwitły plecionkami z polnych kwiatów, na przybrzeżnych drzewach zaś zawisły kolorowe wstążki. Przyszedł czerwiec oraz noc kupały i łąki zapłynęły od świętych ognisk, a rzeki zamigotały płomykami łuczyw wetkniętych w strojne wianki. Aż w końcu nadszedł lipiec. Dla niepoznaki zaczął się upalnie, by zaraz w połowie ni z tego ni z owego, przynieść oberwanie chmury, jakiego najstarsi ludzie nie pamiętali. Zanim ustały potężne ulewy, od których wylewały rzeki, bulgotały mokradła, a jeziora połykały przybrzeżne bagniska, nim przyschło błoto na traktach, leśnych ścieżkach oraz górskich szlakach, do perunowego święta pozostał zaledwie tydzień. Następnego dnia o świcie Dobrosława wyruszyła w drogę. Ledwo opuściła rybacką osadę i już ścieżka bygnąca przez moczary przeszła w polną dróżkę, po czym niepostrzeżenie zmieniła się w kamienisty szlak. Im wyżej się piął, tym rzadsze lasy porastały zbocza, bocza, za to przydrożne głazy gęstniały i rosły wokół Dobrosławy, aż zamknęły ją w przesmyku. Tak długim i wąskim, że w dole panował półmrok, w górze zaś niebo przypominało błękitną żmiję, pełznącą po skalnym sklepieniu. Mniej więcej w połowie wąwozu ścieżka zaczęła opadać. Niebawem na jej końcu zamajaczył linowy most, przerzucony nad ryczącą w dole rzeką. I wreszcie, tuż przed południem, przeprawiwszy się na drugą stronę przepaści, rybaczka dotarła do lisiej przełęczy. Czerwono-brunatnej krainy przez owczarzy przezywanej Diablim Ogarkiem, przez bajarzy Krwią Skał, przez rudników natomiast Rudą Rudawą, a przez wszystkich innych po prostu Glinianką. Najeżona ostrokołem wioska z daleka nie robiła wrażenia zbyt gościnnej, a jednak Dobrosławy powitały otwarte na oścież wrota, których jedynym strażnikiem była wieńcząca je końska czaszka na kilku kręgach szyi z ciemnym pęknięciem na czole, grzywą z żelaznych paciorków nanizanych na sznurki i dwiema bryłami szklistego, niebieskawego żużlu w miejscu ślepi. Rybaczka wzdrygnęła się jak zawsze pod martwym spojrzeniem klaczy, której śmierć widziała jako dziecko na własne oczy. Gdy weszła do rodzinnej osady, wbiła wzrok w ciemnorudą ziemię i od razu ruszyła do przeciwległej bramy. Idąc przez wieś, czuła się jak zjawa, cicha i niewidzialna, Stęskniona za przeszłością, do której nie było powrotu Mijała znajome chałupy o stromych, krytych gątem dachach Oraz krzątających się w obejściach gospodarzy Tak zajętych ostatnimi przygotowaniami do Perunicy Że żaden nawet nie zwrócił uwagi na jej przybycie Niezauważona wyszła za ostroku przez północną furtę Gdzie w pewnym oddaleniu od wioski Tuż pod sosnowym lasem stała chata Żerczyni jeżeli ludzie gór słynęli z gorących głów, serc na dłoni i domów otwartych dla każdego gościa, to stara Gniewomira robiła wszystko, aby nikt jej przypadkiem z góralką nie pomylił. Jak zawsze szorstka i rzeczowa nawet nie wpuściła Dobrosławy za próg, choć od razu rozpoznała w niej córkę Kowala Kanimira, który spędził w Gliniance całe swoje życie. Żerczyni z miną cierpiętnicy przyjęła dwie kobiałki ryb na ofiarę dla Peruna, sucho poinformowała Dobrosławę, gdzie może znaleźć mówczynię skał, po czym, ubiegając kolejne pytania, zatrzasnęła jej drzwi przed nosem. Rybaczka uśmiechnęła się krzywo do sękatych desek, wzruszyła ramionami i ruszyła w las. Kiedy wiele lat temu ze zgrozą oglądała rytuał składania siwej klaczy w ofierze dla gór, wywodzący się z powszechnej wiary, że bezcenna ruda mogła odrodzić się jedynie z ognistych okruchów nieba lub najszlachetniejszej końskiej krwi, mała Dobrusia, córka Kowala, zrozumiała, dlaczego niektórych mówców skał nazywano źrebiarzami. Teraz zaś, na widok wędrownej szamanki, która klęczała w wykrocie na wpół powalonego buka o liściach koloru miedzy i rdzy, dorosła Dobrosława, wdowa po rybaku, pojęła nareszcie, czymże mówczyni zasłużyła sobie na tytuł akuszerki ziemi, Jakim zwykła zwracać się do niej starszyzna rudników. Zahipnotyzowana kobieta patrzyła, jak żelazna klacz nachyla się między korzeniami rozwartymi niby uda rodzącej, jak sięga w głąb górskiego łona, by wygarnąć z niego glinkę, mokrą, czerwoną i gęstą jak krew. Chwilę zajęło nim cynowa misa, którą podtrzymywała kolanami, wypełniła się po brzegi, a wtedy źrebiarka przysiadła na piętach, spojrzała w rumiane niebo. Mam rocząc pod nosem, wymalowała sobie palcami zawiłe znaki na czole i policzkach, przymknęła powieki, rozpostarła ramiona. Długo trwała w bezruchu, a ciągliwe, mięsiste krople, przywodzące na myśl roztopiony jaspis, kapały ciężko z jej otwartych dłoni na poranioną ziemię. Potem zaś szamanka zaczęła tańczyć. Żrebiarka krążyła i skakała po polanie, to robiąc skłon, aby dotknąć ziemi. To znów wspinając się na palce, by sięgnąć dłońmi nieba. Tymczasem Dobrosława nie była w stanie drgnąć. Stała w pewnym oddaleniu, skryta w cieniu drzew. Ani ona, ani siedząca w koszu na plecach matki Skierka nie wydały najmniejszego dźwięku, podczas gdy żelazne amulety przyczepione do kapłańskiej szaty podzwaniały rytmicznie. Tym głośniej, im szybciej wirowała mówczyni skał. A mimo to pochłonięta tańcem kobieta naraz stanęła jak wryta, jakby usłyszała coś, co wybiło ją z rytmu. Luźna tkanina okręciła się wokół jej zastygłej sylwetki, pobrzękując paciorkami, blaszkami, grzechotkami, aż wreszcie ona także zamilkła i znieruchomiała. I wtedy mówczyni raptownie obróciła głowę. Popatrzyła wprost na Dobrosławę. Nie powiedziała słowa, tylko wyciągnęła dłoń. Kiwnęła czerwonym palcem. Rybaczka przełknęła ślinę. Po krótkim wahaniu posłusznie podeszła bliżej. Wbrew sugestywnemu przydomkowi żelazna klacz była niska i wiotka, krucha jak gałązka. Nie sposób było ocenić jej wieku. Choć twarz miała młodą, to jej spojrzenie było mądre iście sędziwą mądrością, a tęczówki blade i chłodne niczym zimowe niebo. Ciemne jak ruda włosy nosiła pozlepiane w długie, cienkie kołtuny, wśród których pobłyskiwały koraliki z kamyków i metalowe dzwoneczki. Żrebiarka musiała wysoko zadrzeć pod brudek, by zajrzeć przybyłej w oczy. Chyba spodobało jej się to, co w nich ujrzała, bo gestem kazała Dobrosławie się schylić. Podkreśliła twarz rybaczki plątaniną run, używając jednocześnie obu rąk, które poruszały się w płynnej, symetrycznej harmonii jak swoje lustrzane odbicia. To samo zrobiło z buzią Skierki, po czym długo szukała czegoś w ciemnych sadzawkach jej źrenic. — To nie jest zwykła glinka, lecz krew matki ziemi — rzekła melodyjnym głosem, nie odrywając wzroku od oczu dziecka — Odpędza choroby oraz złe duchy. Pielęgnuje i chroni skórę, tworząc żelazny pancerz, który osłania zarówno ciało, jak i gorejącą w nim duszę. Ma moc uzdrawiania, lecz pustki toczącej tę małą istotkę nie da się niczym wyleczyć, nawet cudem. Dobrosława gwałtownie nabrała powietrza, żeby coś powiedzieć, lecz skrwawione ziemią palce źrebiarki prędko zamknęły jej usta. Spójrz! Nie odrywając jednej dłoni od warg rybaczki, Drugą wskazała na ziemię. I powiedz, co widzisz. Jeśli tylko czerwień, przypatrz się uważniej. Mówczyni pociągnęła ją za ramię, każąc pochylić się niżej i bosą stopą rozgarnęła glinkę. A teraz? Dostrzegasz barwy tęczy. Widzisz, jak krew matki ziemi mieni się niczym perła? Dobrosława skinęła głową. Tęcza płynąca we krwi naszej ziemi to niechybny znak, że żelazo pochodzi z nieba. Spada tu do nas razem z gwiazdami w chwili, gdy umieramy, a dymy z ciałopalnych ognisk zabierają duszę tam, skąd przybyły w dniu naszych narodzin. Żrebiarka odkleiła lepkie palce od ust Dobrosławy. Milczała długo, patrując się w skierkę. Nie wiem, co przydarzyło się ojcu tego dziecka, prócz tego, że utonął w wodzie, która cię karmi. Odpowiedziała na pytanie, które rybaczka zdążyła dopiero pomyśleć. Ale chyba rozumiem, dlaczego to małe ciałko jest zimne i puste. Czy wiesz, że gdy człowiek przychodzi na świat, na niebie zapala się jego własna gwiazda? Nie? Popatrz tam w bezchmurną noc, a wtedy ujrzysz swoją. Mówczyni wycelowała palec w górę. To będzie ta, która zamruga, gdy przejrzy się w twoich oczach, zwierciadłach duszy. Spójrz na moje ręce. Chwyciła oburącz dłonie Dobrosławy, roztarła jej glinkę na skórze. Spójrz na swoje. Widzisz? W zetknięciu z ludzkim ciałem krew matki ziemi skrzy się cała gwiezdnym żarem. Wygląda, jakby odbijała blask niebieskiego ognia, który płonie tam w górze jedynie dla nas i oświetla nam drogę aż po kres naszych dni. Mówczyni puściła ręce rybaczki, po czym wyjąwszy dziecko z kosza na jej plecach, stanęła z nim w objęciach przed zdumioną matką. Runiczne znaki wymalowane na twarzy skierki nie migotały iskrami, lecz były matowe i czarne. — Chyba, że ktoś nie ma własnej gwiazdy — skwitowała źrebiarka złowrogim, chrapliwym szeptem. — Wtedy zamiast światła jest jedynie mrok. — Czy jej gwiazda zgasła? — wykrztusiła rybaczka, z trudem przepychając słowa przez zaciśniętą krtań. — Nie, moja córko. Gwiazdy umierają płonąc. Świecą dopóty, dopóki cna się nie wypalą — ta zaś zniknęła przedwcześnie, przepadła jak kamień w wodę. W wodę, która cię karmi. Chcesz powiedzieć, że... Zatonęła razem z twoim mężem. Szamanka czule pocałowała chłodne czoło skierki, po czym umieściła ją ostrożnie z powrotem w koszu. Ale widzę wyraźnie w oczach tej małej, ciemnych, niby zaśniedziałe srebro, że jej gwiazda, choć skryta głęboko w czerni jeziora, wciąż jeszcze świeci. Tyle dobrego, że w wodzie nie może spłonąć i zgasnąć.